Witam, słuchajcie podcastu realpolish.pl Cześć, witam Was jeszcze raz, to ja Piotr Zanim przejdę do sedna, zanim zacznę mówić o wymowie O tym, jak mówić wyraźnie po polsku Jak nauczyć się mówić wyraźnie po polsku Chciałbym Wam opowiedzieć, co dzieje się w Polsce Od kilku dni a mianowicie myślę tu o piłce nożnej. Polska i Polacy znowu oszaleli na punkcie piłki nożnej. Od wielu, wielu lat polska reprezentacja w piłce nożnej ponosiła same porażki. Przegrywaliśmy prawie każdy mecz. Ale cóż się stało w sobotę? W sobotę wygraliśmy 2-0 z Niemcami Z mistrzami świata W piłce nożnej 2 do 0 To było pierwsze zwycięstwo Polaków Z Niemcami w piłce nożnej Niesamowita sprawa No i później Mecz We wtorek Ze Szkocją Nie było już tak yy, Dobrze Na szczęście nie przegraliśmy był remis 2-2. No i cóż, dwa mecze i żadnego nie przegraliśmy. To niesamowite. To nie zdarzyło się już od wielu, wielu, wielu lat. Zatem wszyscy w Polsce są szczęśliwi i dumni z naszych piłkarzy. Zresztą piłkarze nożni to nie wszystko. Ostatnio przecież wygraliśmy Mistrzostwo Świata w siatkówce. To niesamowita sprawa. Polacy odnoszą dużo sportowych sukcesów w tym roku. Ale nie o sporcie dzisiaj miałem Wam mówić. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak możemy nauczyć się dobrej wymowy. Co zrobić, żeby mówić wyraźnie, żeby być dobrze rozumianym przez Polaków. Mówimy tu oczywiście o nauce polskiego, ale wszystkie te rady myślę, że odnoszą się do każdego innego języka. Ale to jest podcast o nauce języka polskiego. Dlatego będę odnosił się do języka polskiego, i będę mówił o wymowie w języku polskim oczywiście. W języku polskim nie ma tak wiele akcentów jak na przykład w języku angielskim czy hiszpańskim. Prawie w całej Polsce mówi się tak samo. Po II wojnie światowej ludzie w Polsce zostali bardzo wymieszani zostali przesiedleni ludzie na przykład ze wschodu Polski którzy przed wojną mieszkali na wschodzie Polski zostali przeniesieni na zachód w ten sposób wymieszały się, wymieszała się ludność w całej Polsce ludzie przenosili się z jednego miejsca w drugie a razem z ludźmi Szedł ich akcent, tak? Ludzie mówili w jakiś sposób i przenosili swój sposób mówienia w nowe miejsca, i w ten sposób wymieszały się wszystkie sposoby mówienia, polskie akcenty, i teraz w zasadzie w całej Polsce mówi się prawie tak samo. Mówię prawie, bo oczywiście są różnice na wschodzie, są różnice na zachodzie, na południu, na północy, ale jeśli porównamy to do języka angielskiego, to możemy powiedzieć, że w języku polskim nie ma bardzo dużo akcentów. OK. Jeśli uczymy się jakiegoś języka, to chcemy komunikować się w nim, chcemy rozmawiać i zależy nam na tym, żeby być yy, zrozumianym, żeby native speaker, jak to mówimy, czyli rodowity użytkownik jakiegoś języka, rodowity użytkownik języka polskiego rozumiał to, co do niego mówimy. Chcemy być rozumieni. Nie wszystkim Uczącym się zależy na tym, żeby mm, mieć doskonały akcent, żeby, mieć, żeby mówić identycznie tak jak Polacy. Ale większość z ludzi chce mówić jak najlepiej. I takim modelem to do czego, do, do czego dążymy to jest właśnie Akcent, rodowity akcent kogoś, kto urodził się w Polsce. Do takiego modelu, do takiego sposobu mówienia, intonowania, wymawiania wyrazów, dźwięków. Do takiego modelu dążymy. Jak to osiągnąć? Co zrobić, żeby mówić tak samo? Najważniejsze według mnie to słuchanie. Im więcej słuchamy, tym, tym lepiej słyszymy, ok? To jest dość proste, bo na początku nie słyszymy niektórych dźwięków. Nasz mózg nie jest przyzwyczajony do nowych dźwięków i nie wychwytujemy tych nowych dźwięków świadomie. Zatem musimy bardzo dużo słuchać, żeby przywyknąć, przyzwyczaić się do tych nowych dźwięków. Musimy też być wyczuleni na te dźwięki. Musimy, musimy być czujni. Musimy wsłuchiwać się w nowe dźwięki. Musimy być uważni. I moją radą jest robić to od samego początku. Jeśli zaczynacie się uczyć polskiego czy jakiegokolwiek innego języka, to od razu zwracajcie uwagę na wymowę. Inaczej zdobędziecie złe nawyki, nauczycie się źle, a później jest to bardzo trudno wyeliminować. Moja rada jest taka, żeby od początku zwracać uwagę na dźwięki Zwracać uwagę na wymowę mm. I nie chodzi mi tu o poszczególne jakieś mm, drobne dźwięki Na początku zwróćcie uwagę na melodię języka Melodię zdań Intonację. Intonacja, melodia zdań jest o wiele ważniejsza niż wymawianie poszczególnych słów. Zwróćcie uwagę na to, że dzieci, które uczą się swojego języka, swojego języka ojczystego, często mówią niewyraźnie, niewyraźnie wymawiają. Niektóre dźwięki, niektóre słowa Ale Bardzo dobrze Intonują Bardzo dobrze Naśladują melodię języka Dzieci Uczą się Od ogółu do szczegółu Najpierw Uczą się Melodii, intonacji A dopiero potem Uczą się Jak wymawiać poszczególne Słowa i dopiero na końcu, jak wymawiać poszczególne dźwięki. Czasami dzieci mają trudności z nauczeniem się niektórych dźwięków, i wtedy, na przykład w szkole, w przedszkolu, kiedy dzieci są jeszcze małe, do dziecka przychodzi lekarz albo Dziecko przychodzi do lekarza, do tak zwanego logopedy. Logopeda to ktoś, kto koryguje wymowę dziecka, kto uczy dziecko poszczególnych dźwięków. Dziecko wykonuje różne ćwiczenia, które pomagają właśnie usłyszeć i wymówić później, te trudne dźwięki. Dziecko z logopedą uczy się mówić. Ale oczywiście nie każdy musi uczyć się z logopedą. Większość dzieci same uczą się, jak wymawiać poszczególne słowa. I tak samo my, dorośli, którzy uczymy się języków obcych, musimy od początku zwracać uwagę na to, jak intonujemy poszczególne zdania, jaka jest melodia zdania i jak brzmią poszczególne dźwięki. Warto jest zauważyć, jak zapisujemy dane dźwięki w języku, na przykład w języku polskim. Zwróćcie uwagę, na przykład słuchając i patrząc na tekst, zobaczycie jak zapisuje się poszczególne dźwięki. Mamy taki sam alfabet, na przykład w języku hiszpańskim, angielskim i polskim. Litery są takie same, ale pod tymi literami kryją się... Inne dźwięki. Często jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do swojego języka, że trudno jest nam przestawić się na nowy zapis, i czytamy tak, jakbyśmy czytali litery w naszym języku, a nie w języku, którego się uczymy. I stąd wynikają błędy. Musimy być świadomi tego, że te same litery zapisują inne dźwięki. Na przykład w języku hiszpańskim jest słowo cielo, które zapisuje się c-i-e-l-o. To samo słowo po polsku przeczytałbym cielo, okej? Okay? Tak samo jest napisane, ale inaczej czytamy je po polsku, ponieważ dwie literki CI po polsku czytamy CI, a po hiszpańsku SI, Cielo, Cielo, ok? A po polsku Cielo. To oczywiście jest tylko przykład, ale takich przykładów jest mnóstwo. Na przykład po angielsku literkę I po polsku wymawiamy I. A Anglicy polską literkę I wymawiają I. Na przykład IT. Jeśli my widzimy napis IT przeczytamy po polsku IT. A Amerykanin Anglik przeczyta IT. Chodzi mi o to, że pod poszczególnymi literami w różnych językach kryją się różne dźwięki. I musimy być na to uczuleni, musimy zwracać na to uwagę. Najlepiej byłoby, jeśli nauczymy się, jakim literom odpowiadają jakie dźwięki. Akurat w języku polskim jest to dość łatwe, bo jak to się mówi, tak samo piszemy, jak wymawiamy. Jeśli znacie zasadę, jeśli wiecie pod jakimi literami jakie kryją się dźwięki, to z łatwością przeczytacie każdy polski wyraz. Tak samo jest zresztą w języku hiszpańskim. O wiele trudniej mamy my, którzy uczymy się języka angielskiego. Tam Według mnie nie ma żadnych zasad. Możesz pisać w różny sposób, a czytać w zupełnie inny sposób. Kiedy widzisz jakiś wyraz pierwszy raz, to zupełnie nie masz pojęcia, jak go przeczytać. Więc jeśli uczycie się polskiego, jest o wiele, wiele łatwiej. Zatem wracając do mojej rady. Na początku Zwróćcie uwagę na melodię, intonację, a nie na to, jak wymawiać poszczególne dźwięki. Dobrze jest znaleźć jakiś podcast, jakąś osobę, której głos nam się podoba i skupić się na słuchaniu tej osoby. Wtedy można taką osobę naśladować. Można jej Słuchać jako wzoru ok? Możecie znaleźć sobie taki wzór I słuchać jak najwięcej podcastów, filmów Z udziałem tej osoby I starać się ją naśladować Dodam jeszcze, że, że nie powinniście przejmować się swoją wymową Nie martwcie się, że wasza wymowa nie jest od razu doskonała to jest normalne. Im więcej słuchacie, tym więcej, tym lepiej później wymawiacie. To działa jak sprzężenie zwrotne. Lepiej słyszycie, lepiej wymawiacie. Można to trenować. Metoda shadowing jest doskonała do tego. Powtarzacie to, co słyszycie. Słuchacie... Jakiegoś podcastu, i od razu powtarzacie to, co słyszycie. Możecie również nagrywać siebie, a później słuchać siebie. To doskonałe ćwiczenie, bo jeśli słuchacie swojego nagrania i porównacie je do oryginalnego nagrania, do nagrania rodowitego Polaka, wtedy zauważycie różnice. Będziecie mogli skupić się na tych różnicach. Lepiej będziecie to słyszeć. Bardzo polecam wam nagrywanie siebie i później odsłuchiwanie tego nagrania. To doskonała metoda. Co jeszcze? Jeśli uczycie się nowego języka, to ważna jest również psychika. Ważne jest to, żeby chcieć być częścią mm, użytkowników, rodowitych użytkowników języka. Chcieć być jednym z nich. To bardzo ważne, żeby znaleźć w sobie to drugie ja, to mm, tą osobowość, która będzie Częścią Ciebie w tym nowym języku. Okej? Okay? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Na przykład my, Polacy, kiedy uczymy się angielskiego, to często mamy taką blokadę przed tym, żeby poprawnie wymawiać dźwięk, który się nazywa szła. W języku polskim nie ma tego dźwięku. To jest taki dźwięk, który człowiek wydaje jakby był uderzony w brzuch. Coś takiego. W polskim języku nie ma tego dźwięku i ten dźwięk jest dosyć nieprzyjemny dla Polaka. Jest jakby nawet niegrzeczny. On brzmi tak jakby e, e W języku polskim nie ma tego dźwięku I ja zauważyłem u siebie, że Często staram się nie wymawiać tego dźwięku Co oczywiście brzmi później dziwnie I teraz, kiedy jestem tego świadomy To oczywiście walczę z tym Ale dźwięk szła jest dla mnie bardzo dziwny. Dopiero kiedy przełączę się na tryb anglojęzyczny, włączę tą swoją drugą osobowość, wtedy łatwiej jest mi przezwyciężyć siebie i wymawiać ten dziwny dla mnie dźwięk. Zatem polecam Wam nie trzymać się kurczowo swojego języka nie bać się i wymawiać również te dziwne dla was dźwięki. Wiem, że w języku polskim jest wiele dźwięków, których nie ma w waszych językach, które wydają się wam dziwnie, dziwne, tak jak dla mnie dźwięk szła, ale warto je wymawiać, dlatego, że dla Polaków dla waszych słuchaczy te dźwięki wcale nie są dziwne. Te dźwięki są tylko dziwne dla was, ok? I to kwestia waszego przełamania się, waszej psychiki, żeby zacząć wymawiać te dźwięki. Muszę wam powiedzieć, że o wiele lepiej słucha się kogoś, kto operuje mniejszym, skromniejszym słownictwem, zna mniej słów, używa ciągle prawie tych samych słów, ale za to ma lepszą wymowę niż kogoś, kto zna bardzo dużo słów, ma bogate słownictwo, ale ma bardzo zły akcent, bardzo złą wymowę. Wtedy takiego człowieka bardzo trudno zrozumieć, i szybko męczysz się słuchając go i nie chcesz go słuchać. Jeśli ktoś ma dobrą wymowę, a zna mniej słów, to chętniej go słuchasz. Zatem polecam wam od samego początku zwrócić uwagę na wymowę, na to jak wymawiacie, jak wymawiają Polacy. Dźwięki, jak wymawiają słowa, a w zasadzie najważniejsze to, jak wymawiają zdania, bo przecież inaczej wymawiamy pytania, inaczej intonujemy pytania, inaczej intonujemy zdania twierdzące. Czy to jest dużo pracy, nauczyć się bardzo dobrej wymowy? Na pewno jest to dużo pracy, ale jeśli robisz to codziennie, jeśli codziennie słuchasz czegoś po polsku, codziennie zwracasz uwagę na wymowę, to naprawdę nie jest aż tak trudno. A cały ten czas poświęcony na naukę wymowy. Później procentuje bardzo i później daje mnóstwo wspaniałych efektów. Macie wielką radość z tego, że ludzie was rozumieją i to daje również motywację do dalszej nauki, do dalszego wsłuchiwania się w język i jeszcze poprawiania swojej wymowy. Na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnym i śmiesznym ćwiczeniem jest powtarzanie trudnych zdań. W każdym języku y, są takie trudne do wymówienia zdania. Znaczenie tych zdań jest y, nie jest tak ważne najważniejsze jest ich brzmienie żeby potrafić je wymówić i w języku polskim jest mnóstwo takich zdań te zdania często można znaleźć pod hasłem ćwiczenia dykcji dykcja to inaczej mówiąc prawidłowa wymowa jeśli wpiszecie w Google ćwiczenia dykcji, to znajdziecie mnóstwo takich zdań i możecie popróbować sobie poczytać te zdania. Ja spróbuję przeczytać Wam kilka z nich, a Wy spróbujcie powtórzyć je po mnie. Wiem, że to będzie dość trudne dla Was, ponieważ to jest trudne również dla mnie. Te zdania są trudne dla nas Polaków również do wymówienia ponieważ tam spotykają się ze sobą właśnie blisko siebie są te trudne dźwięki i jeśli te trudne dźwięki nagromadzą się w jednym zdaniu to później takie zdanie trudno wymówić ale spróbuję uważajcie Król królowej tarantule włożył czule pod koszulę. Ok, jeszcze raz. Król królowej tarantule włożył czule pod koszulę. Ok, jeszcze raz teraz szybciej. Król królowej tarantule włożył czule pod koszulę. Ok, następne. To będzie trudne. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, strzmiela śmieją się sąsiedzi. U. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, strzmiela śmieją się sąsiedzi. I teraz szybciej. Trzmielna na trzosie w trzcinie siedzi, strzmiela śmieją się sąsiedzi. O, to było trudne. Ciekaw jestem, czy dacie sobie radę. Znajdę tutaj, jestem na takiej stronie ćwiczenia dykcji. Może znajdę jeszcze jakieś. To jest wir, a to żwir. W żwiru wirze ginie zbir. O, trudne, co? To jest wir, a to żwir. W żwiru wirze ginie zbir. Okej, okay, i dalej. Krab na grab się drapie, kruchą gruchę ma w łapie. Hmm, tego to ja nawet nie rozumiem. Krab na grab się drapie, kruchą gruchę ma w łapie. Okej. Okay. O, to jest łatwe do zrozumienia, a trudne do wymówienia. No cóż, że ze Szwecji. Powtórzycie to? No, cóż, że ze Szwecji. Okej. Okay. Stół z powyłamywanymi nogami. No, to jest stare, znane. To na pewno wymówicie. Stół z powyłamywanymi nogami. Szedł sasza suchą szosą. Mały jeży nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży. Okej, okay. dacie radę. Mały jeży nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży Mały jeży nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży Okej, okay, może jeszcze jakieś ostatnie Fajne? Podoba wam się to? Yy... O, to jest takie jakieś jak z dziennika telewizyjnego Nieoczekiwany nieurodzaj w Europie oraz nieumiejętna kooperacja państw zaalarmowały autorów przeobrażeń. Normalne zdanie, jak z radia albo z dziennika. Jeszcze raz przeczytam Wam wolniej. Nieoczekiwany nieurodzaj w Europie oraz nieumiejętna kooperacja państw zaalarmowały autorów przeobrażeń nieoczekiwany nieurodzaj w Europie oraz nieumiejętna kooperacja państw zaalarmowały autorów przeobrażeń. Okej, okay. myślę, że starczy. Możecie znaleźć pewnie na YouTube wiele filmików z różnymi trudnymi zdaniami do wymówienia, z trudnymi wyrazami i możecie próbować powtarzać, nagrywać siebie, słuchać siebie, i w ten sposób ćwiczyć swoją wymowę. Myślę, że wymowa jest dość ważna w nauce języka. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie będziemy mówić identycznie tak jak rodowity yy, użytkownik języka, ale to jest nasz wzór. Do tego chcemy dążyć. Ja do tego dążę w języku hiszpańskim, w języku angielskim. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie nigdy nie będę mówił identycznie, tak jak Anglik, Amerykanin albo ktoś z Ameryki Łacińskiej czy z Hiszpanii. OK? To jest mój wzór. Do tego dążę, tego chcę się nauczyć. Ale nie będę płakał, nie będę martwił się, jeśli nigdy się tak nie nauczę. Chodzi o to, żeby ludzie mnie rozumieli. To jest najważniejsze. To nie nauka języka, to nie jest jakaś konkurencja, to nie jest sport, w którym musimy konkurować ze sobą. I walczyć o to, kto jest lepszy okay? Tutaj nie ma lepszych i gorszych Po prostu ktoś umie więcej Bo poświęcił na to więcej czasu A ktoś dopiero się uczy I umie na razie gorzej Ale jeśli poświęci na język tyle samo czasu To na pewno nauczy się mówić lepiej Pozna wiele nowych zwrotów, nowych wyrażeń i nauczy się lepszej wymowy. Myślę, że na dziś to już wszystko. Polecam Wam jak najwięcej słuchać. Jeśli chcecie dobrze wymawiać, mieć dobrą wymowę, to musicie jak najwięcej słuchać. Polecam Wam moje historyki, Daily Polish Listening i sto historyjek, słuchajcie ich jak najdłużej, na jak najwięcej codziennie, a na pewno zaczniecie mówić coraz lepiej po polsku, ok? Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, piszcie komentarze, czekam na wasze komentarze, uwielbiam wasze komentarze, uwielbiam czytać to, co piszecie na Facebooku, co piszecie w komentarzach, na moim blogu, na mojej stronie realpolish.pl Pod każdym podcastem są miejsca na komentarze. Czekam na nie z niecierpliwością. Ok? Jeśli macie pytania, piszcie do mnie. Cześć! To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.